Minęła 15. tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Maria Furdyna i Olaf Warzyński. Na dworcach kolejowych duży ruch. Polacy wyjeżdżają na święta wielkanocne. Rząd rozważa zwiększenie dopłaty paliwowej dla rolników. Będziemy o tym rozmawiali z ministrem rolnictwa, tak się mówiliśmy na przyszły tydzień. W kościołach chrześcijańskich dziś Wielki Piątek wspomnienie Dnia Sądu, Męki i Śmierci Chrystusa. Polacy w drodze na święta. Widać to nie tylko na drogach, ale także na lotniskach i dworcach kolejowych. Łączymy się z Martyną Szymczakowską, która jest na warszawskim Dworcu Centralnym. Witaj i powiedz, czy podróżnych przybywa. No, niespodzianki nie ma. No, ruch z godziny na godzinę jest coraz większy. Zresztą ja byłam tutaj dzisiaj już przed południem i muszę przyznać, że byłam zaskoczona jak wielu podróżnych było o godzinie dziesiątej. Kto mógł wyjechał wcześniej. No, podobnie jak wcześniej podróżni kupowali też bilety, no, bo wiadomo, że okres świąteczny jest pod tym względem wyjątkowy i kto się spóźni, ten po prostu może nie mieć biletu, a wtedy będzie nerwowo. Dzisiaj te podróże koleją to praktycznie zawsze wyjazdy do rodziny do Katowic. rodzina Na święta. Na święta do domu. Tak, do mojego domu, mali, do Rybnika. A ten szczyt wyjazdów właśnie się rozpoczął, dlatego na czas podróży przyda się sporo cierpliwości, a do tego najlepiej i dobra książka, i coś do jedzenia. Minister energii ustalił nowe ceny, maksymalne paliw. Ze względu na święta wielkanocne stawki będą obowiązywały od jutra do wtorku włącznie. I tak, za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 21 groszy. Benzyny 98, 6 zł i 82 A za litr oleju napędowego 7 87 groszy. Niższe stawki paliw cieszą kierowców, ale rolnicy wciąż czekają na ruch rządu. Obniżki vat watu na paliwa ich nie dotyczą, ponieważ i tak rozliczają się w kwotach netto. A to znosi ulgę. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział w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 Ustalanie maksymalnej ceny paliw jest oprócz obniżonych VAT-u i akcyzy elementem rządowego programu CPN ceny paliw niżej. To będzie Wielkanoc bez zawieszenia broni na Ukrainie. Wołodymyr Zełański zadeklarował gotowość do wstrzymania walk na czas świąt, ale ta propozycja została odrzucona przez Kreml. Prezydent Ukrainy rozmawiał dziś telefonicznie z papieżem Leonem XIV. Jak poinformował, w czasie tej rozmowy Rosjanie ponownie zaatakowali Ukrainę setkami dronów i dziesiątkami pocisków. To jest odpowiedź Rosji na naszą propozycję zawieszenia broni w czasie Wielkanocy, dodał ukraiński prezydent. Wołodymyr Zełański po raz kolejny zaprosił Ojca Świętego do Kiotr. A papież późnym wieczorem poprowadzi w rzymskim koloseum drogę krzyżową. Leon XIV sam poniesie krzyż przez całą uroczystość. Dziś Wielki Piątek dla chrześcijan to wspomnienie Dnia Sądu, Męki i Śmierci Chrystusa. Wierni wspominają drogę krzyżową Jezusa, który wziął na siebie grzechy całego świata, mówi ksiądz profesor Robert Skrzypczak. To jest coś, co my chrześcijanie nazywamy misterium, czyli Chrystus nieustannie bierze na siebie grzech, ciężar, podłości, zła, gniewu, wojny, żeby to zamienić w miłość i przebaczenie. Wielki Piątek w Kościele Katolickim to jedyny dzień w roku, gdy nie jest sprawowana msza święta. W polskich domach trwają przygotowania do Wielkanocy. Aby święta były zdrowe, pamiętajmy o kilku zasadach kupowania i przygotowywania posiłków, apeluje Pit. Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski radzi, by sprawdzać datę ważności produktów i nie kupować tych, które przekroczyły termin spożycia. Jeżeli produkt budzi nasze podejrzenia, na przykład jego zapach czy wygląd odbiega od tego, czego się spodziewamy, również wstrzymajmy się przed zakupem. Jeżeli opakowanie produktu jest uszkodzone, zniszczone, to również takiego produktu nie kupujmy. A podczas przygotowywania dań na świąteczny stół pamiętajmy o regularnym myciu rąk i przechowywaniu żywności w lodówce. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda! We wschodniej części kraju pogodnie, w pozostałych regionach może przejściowo padać deszcz. Temperatura od 6 stopni na Podhalu, 10 w Wielkopolsce, 12 na Suwalszczyźnie, do 14 na Podkarpaciu. Ciśnienie w Warszawie 999 hektopaskali. Klimat. W większości regionów jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, miejscami umiarkowana. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. Zagrożenie pożarami lasów jest na ogół średnie lub małe, tylko w części województw podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego duże. Jedynka.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 Autopromocja Tell me something girl Are you happy in this modern Is there something else you're searching for? I'll follow. In. in all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. Tired trying to feel that. I'll Otwieramy kącik filmowy i serialowy. Skoro święta, to może warto zapisać sobie w kalendarzu, co obejrzeć z całą rodziną albo na solowym seansie. Pragniemy też uprzedzić wszystkich tych, którzy zastanawiają się, czy znachor będzie w święta w telewizji. Będzie? będzie 13 razy. 13 razy. 13 razy od y, soboty do... Od, tak. Na, naprawdę? Y, magazyn Mint wyliczył, że najlepszy film Jerzego Hoffmana, który trwa 128 minut, tym filmem można wypełnić 26 z 72 świątecznych godzin. Czyli jakby non-stop. Jeżeli chodzi o tego to ciekawe rankingi, to Ula sprawdza znachora 13 razy emitowanego, a, my, a ja przed momentem oglądałem ranking najbrzydszych baranków wielkanocnych. Nie wiem, co lepsze, ale najlepszy w tym wszystkim jest Łukasz Muszyński, który jest Aha, już w naszym studiu. Oczywiście, że tak. Alleluja! <głosy> Folder ulubione. 11 minuta 15, Ula Kaczyńska. I Łukasz Muszyński z nami. Z... Szef Film webu przyszedł i powiedział mam dla was kilka filmowych propozycji. Tak się składa, że z jedno, jednej z tych filmowych propozycji rozmawialiśmy już wczoraj z aktorką, która gra w tym filmie, a teraz chcemy uzyskać informację okiem krytyka. Podlasie. Poznać punkt widzenia Łukasza. Tak jest. Kontynuacja spin-off filmu Nic na siłę, w którym w tej pierwszej części główną rolę grała właśnie Anna Szymańczyk. Natomiast w przypadku sequela twórcy postanowili skupić się bardziej na jej ekranowej babci, granej przez Annę Seniuk. Jej bohaterka postanawia wziąć ślub ze swoim ukochanym. jest taki piękny moment w tym filmie. Początek Podlasia, kiedy mm. biegną sąsiedzi, biegna, biegnie orkiestra, szybko, szybko, bo młodzi czekają. No i wszyscy wpadają na e, Weselicho, odsłania, znaczy patrzą na to, kto przy ołtarzu, a no, przy ołtarzu Ania Seniuk i Artur Barciś. Wiecznie młode gwiazdy polskiego kina, legendy, e, rzekłbym. No ale e, jak to zazwyczaj w filmie musi być... Zaczyna się od trzęsienia ziemi, czyli wesela nie będzie. Mhm. Dlaczego nie będzie? Albo nasza bohaterka ma problemy finansowe, no ale od czegóż jest lokalna społeczność, która postanawia wesprzeć, no nie całkiem jeszcze młodą e, parę, no i znaleźć sposób na to, jak zaradzić się tym wszystkim problemom finansowym. Nie wiem, czy zdradzimy? Zdradzimy? Tak trochę. No wiadomo, że to jest film... Nieziemski, nieziemski sposób mm. na rozwiązanie tych problemów znajdują. To jest film z cyklu Feel Good Movie i rzeczywiście oglądając go można mieć takie poczucie, że wszystko będzie dobrze, że nawet jeżeli jesteśmy na jakimś życiowym zakręcie, to prawdopodobnie znajdzie się ktoś, kto... Kto nam pomoże, przynajmniej możemy w małych, miejscowo w małych miejscowościach, w mniejszych społecznościach na to liczyć. Ja się tylko zastanawiałam z Marcinem, czy rzeczywiście tak dziś wygląda y, wieś Polska, taka sielska i anielska, ale na, ty na tym filmie tak w, ty w tym filmie tak jest. No i chyba takiej wsi, sielskiej, anielskiej, e, łachnął też widzowie i widzki. No. Wydaje mi się, że to już od, od, rozmawialiśmy po, poza anteną, że jest taki trend w polskim kinię. Zainicjowany być pana może właśnie piecem. przez Kargulów Albo i Pawlaków. Kargu. Mhm. samych swoich. No potem oczywiście były kolejne części u Pana Boga e, za piecem. Było oczywiście Rancho. Mm. I te wszystkie filmy opowiadają właśnie o polskiej wsi, e, która żyje sobie w swoim tempie, nie jest zainteresowana problemami wielkiego świata, która ma bardzo jasno ustalony kod moralny. Oni tam wiedzą, co jest dobre, a co złe. E, jest miło i przyjemnie i jest to taka enklawa. Enklawa i ucieczka od tego wielkomiejskiego szumu, zmęczenia, przebodźcowania. Czego doświadczyła też bohaterka poprzedniej części. Czasami bohaterowie tego filmu odpoczywają też w barze, a spędzając czas w barze słuchają czego? programu tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. pierwszego. Tak, dokładnie. nie zapłaciliście, przyznajcie się. Na tym jak, to, jak usłyszeliśmy Polka Zareklamy. Dziadek, to chciałem zadzwonić, i zapytać właśnie, jak to było, ale myślę, że ten, ta audycja jest tak kultowa, że tu nie trzeba było jakichś specjalnych, wiesz, tytułu, to jest oczywiste, że ona gra. To oni powinni wam zapłacić za to, że no, mogli wykorzystać. Ja się, nie, nie, chciałem nie chcieliśmy tego, mówić, tego no. mówić na głos, ale... Od czego macie mnie? Rzeczywiście Polka Dziadek i to jest po prostu taki moment w tym filmie, że, się człowiek, że człowiek od razu myśli, że jest na wakacjach. Ja przynajmniej tak miałam więc zachęcamy, żeby obejrzeć się w rodzinnym gronie, jeśli państwo mają na to czas i ochotę. Ale to też jest taki film, który, na którym i babcia się będzie dobrze bawiła, łuczkami, i ciocia, i Krytycy rodzice. tylko nie będą się dobrze bawić. To już ale wiemy. Ale też nie bawili się na poprzedniej części dobrze, ale to nie jest zdecydowanie no, film dla krytyków, film na, dla widzów, dla normalnych ludzi, którzy chcą sobie... Czyli co? Nie należy ja. mieć zbyt wielkich oczekiwań? Myślę, że tak. No To nie jest kino artystyczne, drugie państwo. To nie jest film, który będzie zdobywał nagrody na festiwalach. To jest właśnie, myślę sobie, że ta premiera tuż przed świętami wielkanocnymi jest nie idealnie zaplanowana. Poza tym, umówmy się, ważną sprawą jest to, że bohaterowie tego filmu, główni bohaterowie, to nie są osoby dwudziestoparoletnie. W, znowu oddajemy głos osobom starszym, osobom, o których się kiedyś mówiło, że są w jesieni życia. Jak wiadomo, jesień życia może się okazać dla niektórych wiosną. I nawet jeżeli są to proste opowieści, to ja jednak bardzo się cieszę, że główni bohaterowie tego filmu to jest właśnie pani Ania Seniu i pan Artur Barciś. Tak. No ty, ty, tych fantastycznych aktorów yy, jest na ekranie więcej. Cezary Żak też się przecież pojawia. Joanna Trzepiecińska Joanna powraca. Trzepiecińska, no więc do wyboru, do koloru, więc należy się cieszyć, że wszystkich ich możemy zobaczyć razem na ekranie. No i też ten trend rzeczywiście, o którym też napomknęłaś, że coraz więcej filmów powstaje właśnie dla dojrzałego widza, albo w zasadzie filmów, które łączą po które mogą oglądać i dziadkowie, i rodzice, i dzieci. Wydaje mi się, że na przykład dalej jazda, o którym to też rozmawialiśmy. No, poza dalej ten... jazda, to wiadomo, że pokolenie Z obajże, bo Julia Wieniawa tam gra. No ale obejrzy w... też z pokolenie, Zbani. które będzie chciało zobaczyć na przykład Mariana o panie. Tak, to prawda. E, Łukasz Muszyński jest dzisiaj razem z nami. E, byliśmy na Podlasiu. Teraz Ignacy zabierze nas do Central Parku, a potem gdzie się przeniesiemy? Do Nowego Jorku. Pod Nowy Jork. No to idealnie. No to idealnie. Wszystko się składa. Jeszcze tylko chwilę Umiem lepiej, umiem trochę milej Tyle miałaś ze mną zdobyć miast I jesienią zwiedzać Central Park Wiem, że zawsze Chciałaś I na park pójdzie Do samego końca. Proszę Państwa, właśnie robiliśmy zdjęcie z Łukaszem ze studia. Łukasz wpada co tydzień. O, dzisiaj, I... że 6 minut mamy. To mamy Ta, jeszcze, ale tak. Nie do, nie do końca piosenki, tylko A. do końca naszego spotkania. Łukasz Muszyński, redaktor naczelny filmu webu, opowiada każdy piątek o tym, co warto obejrzeć w weekend. Już wiemy, że Podlasie. Tak. A teraz Podlasia, no to tak często, bo akurat w Nowym Jorku to sporo mieszkańców Podlasia jest. Na Greenpointie szczególnie. E, dokładnie, ale przenosimy się w... Po w okolicę Nowego Jorku. W wyższe sfery, okay. drodzy Państwo, się przenosimy. A to wszystko za sprawą serialu Znajomi i Sąsiedzi, którego to drugi sezon debiutuje dzisiaj na Apple TV. Zacząłbym w ogóle od twórcy tego serialu, czyli mm -hmm. Jonathana Tropera. On zaczynał od tego, że pisał doceniane przez krytyków powieści. To były z, z historie obyczajowe, historie mocno inspirowane jego życiem e, prywatnym, o rodzinie, małżeństwach, rozwodach, dzieciach. I w pewnym momencie Jonathan Tropper stwierdził, że chyba chciałby trochę więcej zarobić. Poszedł w Hollywood, zrobił między innymi, do Hollywood poszedł, zrobił tam między innymi taki serial Banshee, który był zdecydowanie na antypodach tego, co e, pisał. E, był serial Warrior, inspirowany pomysłem Bruce'a Lee. Teraz napisał Nowe Gwiezdne Wojny, które będą miały premierę Czyli... w przyszłym roku. Zdecydowanie kino i opowieści z y, cyklu y, akcja i szybciej wściekli. Może nie szybcy i wściekli, ale zdecydowanie akcja. Tak, no, też w tym roku mieliśmy taki film Wrecking Crew. Ekipa wyburzeniowa z Jasonem Momo i Daveem Battistą, inspirowany bardzo mocno. No, buddy movies z hmm. lat 80. i 90., w którym było dużo akcji. A znajomi sąsiedzi to jest taka opowieść na pograniczu. E, głównym bohaterem granym przez Johna Hama, e, z, czyli aktora znanego najlepiej, w, wciąż myślę, z serialu e, Mad Men, jest Cooper. Cooper, który do tej pory miał świetną pracę, świetne małżeństwo. Wiodło mu się, mieszkał w swoim pięknym domu pod Nowym Jorkiem, z małżonką, dwójką dzieci, no i nagle zaczęły na niego spadać nieszczęścia. Najpierw dowiedział się, że żona zdradza go z najlepszym przyjacielem. Standard. A potem stracił, a potem stracił pracę. Wysoko płatną pracę. I nagle się okazało, że nie ma już kasy na i czesne do szkół swoich dzieci i nie stać go na opłaty we wszystkich klubach ekskluzywnych, do których chadzał. I za chwilę może jeszcze stracić swoją piękną chałupę. No co tu zrobić? Więc bohater doszedł do wniosku, że zacznie okradać swoich sąsiadów. No wiadomo, A że w biednej dzielnicy no nie, nie mieszka, no, mają, wiedział co i jak. Mają tyle pieniędzy, że na pewno nie zauważył że tam im zniknie jedno, pre, jakieś precyza zaczną Wiesz, znikać. Waza jakaś albo coś. Na, na przykład. najlepszy no, przy okazji bohater zaczął też Odkrywać y, sekrety Sekrety swoich znajomych i sąsiadów I okazało się, że te wszystkie piękne życia Które ym, bo ci bohaterowie Pokazują na, ze na zewnątrz no, są jed jedynie Teatrzykiem, teatrzykiem mhm. tworzonym na potrzeby y, Społeczeństwa Analiza I... klasy średniej? Znaczy to nie średniej, no, wyższej, no, wyższej, wyższej. wyższej. wyższej, wyższej, tak. E, taki powiedziałbym słodko-gorzki portret z momentami bardzo cyniczny i, i satyryczny, ale świetnie zagrany i też z odrobiną empatii. No, dobry serial, dobry mm -hmm. serial, e, dobrze napisany, dobrze zagrany. No i mam teraz drugi sezon, w którym Cooper znajduje godnego przeciwnika e, w postaci nowego sąsiada, który ma mnóstwo kasy i ten sąsiad wie. Ten sąsiad wie, czym zajmuje się Cooper. I nagle bohaterowie muszą no, zawiązać sojusz. Sojusz, którego Cooper nie chce, nie chce, ale musi, bo w przeciwnym wypadku e, wyląduje za kratkami. W nowym sezonie do obsady dołącza James Marsden, znany między innymi z roli cyklopa w uniwersum X-Menów. Niedługo zobaczymy go w nowym Avengers, Avengers Doomsday. No a tutaj gra właśnie tego szemranego miliardera. Jak ten film jest zrealizowany? Na bogato? Czy raczej y, trzyma się y, formy filmowej, formy kinowej, czy raczej jest z takim klasycznym amerykańskim serialem? No, tak, no, dobry amerykański, klasyczny serial, ale te dobre amerykańskie, klasyczne seriale są realizowane na bogato. W sensie, no w, w, w, widać, że twórcy zgłębili ten świat mm -hmm. e, i kręcą też w miejscach, no, które wyglądają realistycznie, więc te wszystkie wille, e, ta cała dzielnica bogaczy no, wygląda tak, jak sobie byśmy wyobrażali, że ta dzielnica bogaczy będzie wyglądać, ale przede wszystkim interesują nas bohaterowie. Bohaterowie połamani, bohaterowie skrywający różnego rodzaju sekrety, bohaterowie próbujący no grać, grać w tym teatrzyku, jakim jest życie, z lepszym lub gorszym skutkiem. No powiedzmy jeszcze może kilka słów na temat głównego bohatera, bo wspomniałeś już Madmana. Ja uważam, że to jest najlepszy albo przynajmniej jeden z najlepszych seriali, ale taki w ogóle top topów, kiedy powstał już na fali platform streamingowych, chociaż to jeszcze było chyba przed platformami, bo ja pamiętam, że Telewizja Polska część yy, odcinków emitowała. Mm -hmm. W każdym razie jak zobaczyłam ten serial, zobaczyłam pierwszy, drugi, trzeci, a potem wszystkie sezony, to pomyślałam sobie, że zmieniło nam się coś w głowie, jeśli chodzi o myślenie o serialach, o, o, o opowiadaniu historii w odcinkach. No to był w ogóle złoty okres amerykańskiej telewizji, kiedy e, Mad Meni debiutowali na antenie stacji AMC. E, dzisiaj ten serial stawia się w, w jednym rzędzie z takimi produkcjami jak Rodzina Soprano, mhm. e, jak Breaking Bad, e, jak Prawo ulicy, no tak absolutna e, topka. No i sama postać Johna Ham. Zresztą tutaj myślę, że znalazłbym pewne punkty, punkty wspólne. zbieżne tak, razem z, z bohaterem znajomych i sąsiadów. To są właśnie tacy mm, antybohaterowie trochę. E, bohaterowie ma mający pełno e, wad, mający sporo e, za uszami, ale których w jakiś sposób lubimy, mimo tego, że zdajemy sobie sprawę, że no, e, nie są to kryształowe postaci. Nie wiem, ile ma Łukasz Muszyński za uszami, ale lubimy go, prawda? Pewnie. I z okazji no. świąt życzymy, życzymy mu wszystkiego najlepszego Dziękuję i żeby przyszedł do nas za tydzień. Dziękujemy za twoje Słuchajcie, polecań. Za tydzień się łączymy, ale to dlatego, że będę dla was nadawał z Berlina, bo jadę na premierę o, Michaela. Świetnie. Cudownie się składa, bo my, my też, też, wierze, wierze. też, nie w Warszawie, <laughs> tylko my będziemy w Katowicach, więc no, połączymy się. No Łukasz Muszyński. Będziemy. Będzie linia Berlin-Katowice. Tak Łukasz jest. Muszyński. Świąt. Dziękujemy. Dziękujemy.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 80 w swoim romantycznym wydaniu w programie pierwszym polskiego radia grupa Foreigner. A my zbliżamy się do 15.30. Posłuchajmy zatem skrótu aktualności radiowej jedynki, które teraz przedstawi Olaf Wazyński. Trzy miesiące aresztu dla sprawcy strzelaniny w fabryce w Łodzi. 42-latek wczoraj usłyszał prokuratorskie, prokuratorskie zarzuty, między innymi usiłowania zabójstwa. Wskazano na możliwość ucieczki, związaną między innymi z obawą wymierzenia surowej kary pozbawienia wolności. Mężczyzna nie przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Świętkowski zaprasza do rozpoczęcia służby dwoje nowych sędziów. Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek złożyli w środę ślubowanie przed prezydentem. Ewakuacja turystów śmigłowcem z Doliny Pięciu Stawów w Tatrach. Pięć osób z powodu bardzo trudnych warunków od wtorku nie mogło bezpiecznie opuścić schroniska. W Tatrach obowiązuje lawinowa czwórka. Prace społeczne przez 6 miesięcy oraz po 30 tysięcy złotych na rzecz miasta stołecznego Warszawy to wyrok wobec dwóch aktywistek z ostatniego pokolenia, które dwa lata temu oblały pomnik syrenki pomarańczową farbą. Przyzwalanie na tego rodzaju zachowania prowadziłoby z całą pewnością do anarchii. Aktywiści ostatniego pokolenia domagają się poświęcenia większej uwagi zmianom klimatycznym. W wieku 76 lat zmarł perkusista Wojciech Morawski. Artysta grał m.in. w zespołach Perfect, Klan i Breakout. Wraz z żoną Lilą Wojciech Morawski był zaangażowany w prowadzenie Fundacji Dzieci Ulicy oraz Uniwersytetu Leśnego. Zapraszam na pełne aktualności o 16.00. I'm better a A w folderze ulubione w Wielki Piątek zapowiadamy Państwu weekendowe wydarzenia kulturalne w Radiowej Jedynce, a robi to dokładnie Rafał Sławoń, szef tejże redakcji, redakcji Kultury. Dzień dobry Rafale. Dzień dobry Państwu. Weekendowe i świąteczne przede wszystkim. O tak, jedno szczęście drugiego nie wyklucza. Co o Wiedynce? Zacznę nieskromnie od soboty o 14.00. Zapraszam w imieniu swoim i Agaty Pasent, a właściwie Agaty Pasent i swoim, na dwugodzinną wycieczkę w przeszłość. Będziemy, otóż proszę Państwa, buszowali w archiwum Polskie Radia w poszukiwaniu świątecznych i wiosennych audycji. Czekaj, naprawdę tam wchodzicie i w tych taśmach tam tak, szperacie, tak? nawijacie tak. wszystko? Tak, hmm. tak. Od nawijamy, odwijamy, przywijamy. To dlatego jesteś taki zakurzony. Tak. To wszystko rozumiemy. Tak, ale e naprawdę efekty będą piorunujące, trochę wzruszająco będzie, trochę wesoło. Będą nawet zagadki, także będziecie mogli sprawdzić się. A nagrody też będą? Nie. ty to... jesteś interesowny. Dobrze, co dalej? Nie będzie nagród, natomiast o 21.00 Teatr Polskiego Radia, też w sobotę, zaprezentuje Hanusie sztukę niemieckiego autora Gerharda Hauptmanna, noblisty z roku 1912, gdybyście nie wiedzieli. I mhm. nie będę Państwu streszał tego utworu, Chyba, że będziecie bardzo nalegali. Nie, przestanę, nie. może tylko na tym, iż jest to bardzo interesujące takie zderzenie brutalnej prozy życia z elementami metafizyki. Rzecz wyreżyserowała Magdalena Małecka-Wipich, a w roli tytułowej wystąpi Sara Lityńska. Teatr Polskiego Radia, przypomnę, w sobotę po 21:00. A co w niedzielę? A w niedzielę o 23:00 w spotkaniu z gościem będzie znany, lubiany aktor filmowy, teatralny Paweł Małaszyński, który świętuje właśnie swoje 50 urodziny. Także łączymy najlepsze życzenia i z Martyną Podolską Paweł Małaszyński porozmawia o tym wszystkim, co w życiu najważniejsze. No 50 lat to jest taka rocznica. Jakie pierwsze to, wnioski może już raskunia, jakieś wysnuć? Znaczy, e, jeśli mógłbym coś radzić, to pierwsze wnioski może należałoby trochę wcześniej wysnuwać, bo po 50 już... Dołączam, się do tego podejścia, bardziej, także wiesz. Na no no to... i teraz, proszę Państwa, jeszcze poniedziałek świąteczny, o 21.00 bardzo ciekawa rzecz. Anna Stępniak zaprasza na spotkanie z Martą Herling, córką Gustawa Herlinga Grudzińskiego, która przyjechała do Warszawy z Włoch na promocję nowego wydania trzech opowiadań ojca i pokaz filmu Andrzeja Mietkowskiego Kartka z innego świata. To jest taka ich historia wspólnej podróży do Kazachstanu w poszukiwaniu rodziny współwięźnia Gustawa Herlinga Grudzińskiego który poprosił go w 1942 roku o wysłanie kartki z Głagu. To jest dość znana historia. Herling kartki nie wysłał, ale ona się zachowała i tropem tej kartki teraz ruszył Andrzej Mitkowski wraz z Martą Herling. Anna następnie porozmawia z nimi o tym wszystkim i oczywiście o Gustawie Herlingu Grudzińskim w świąteczny poniedziałek po 21.00. Także zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Będzie bardzo interesujące. Dołączamy się również. Dorzucę jeszcze playlistę z Kubą Badachem jutro po godzinie 17.00. A ja rozmowę z Marcinem Maseckim w ramach Klubu Kultury, na który to klub zapraszam z całkiem Chudzikiem. Jeszcze podobno macie folder wydłużony. Och, tak, o godzinę. Tak. Bardzo nas to cieszy. Żałuję, że nie znalazło się tam miejsce. dla mnie. Dziękuję. Możesz jeszcze znaczy przyjść do nas i poopowiadać co ciekawego w kulturze. Zapraszamy w poniedziałek od godziny 13.00. Dziękuję trochę wody z nami. Będę pamiętał, łączę najlepsze życzenia i żegnam się z Pięknie Państwem. Pięknie, dziękujemy. Rafał Sławoń, szef redakcji kultury programu Pierwszego Polskiego Radia. Wschodem słońca chce tu zdążyć Dotykać ziemi i modlitw Póki w pamięci są zapachy Starego świata i lasy Cuda się dzieją Bez świadków na skraju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 końca. Take me to church <laughs> i houser w radiowej jedynce. Za 12 minut będzie 16. W naszym studiu melduje się ekspres jedynki w wydaniu Specjalnym. świątecznym. Niecodziennym. No właśnie, już głos z Państwa <śmiech> żebyś, żebyś powiedziała, Agnieszka Kunikowska nie sama będzie z Państwem w dzisiejsze popołudnie. Nie sama, Będzie prawda. miała uroczego partnera, który pojawi się tu wkrótce. A co po 16? No właśnie, niecodzienny dzień, niezwykły dzień i niezwykła konfiguracja prezentersko-dziennikarska, to prawda. Ale także myślę, takie tematy, które wpisują się w klimat tego dnia, bo Wielki Piątek to jest taki czas ciszy, czas zatrzymania, uważności i nawet jeśli nie dla wszystkich, on ma ten sam religijny wymiar, to jednak to jest taki szczególny moment, kiedy jesteśmy no, troszkę tacy mniej może zabiegani, a przynajmniej powinniśmy być bardziej skupieni i będziemy się skupiać po pierwsze na tym, czy warto pomagać i co nam pomaganie daje. Po drugie zajrzymy do Jerozolimy i do Watykanu, czyli do miejsc takich serc tych wydarzeń wielkanocnych, ale będziemy też rozmawiać o wiecznym cyklu odradzania się przyrody. I myślę, że to będzie bardzo miła i pouczająca rozmowa z profesorem Tomaszem Samoilikiem z prosto z Puszczy Białowieskiej. Dołączę do Ciebie Krzysztof Grzybowski. Pięknie dziękujemy, dziękujemy za państwu. dzisiejsze spotkanie Państwu. Zapraszamy po godzinie 16 na spotkanie Agnieszki i, i, i, i Krzysztofa. No i co? Wesołych świąt. świąt życzymy Państwu. Dziękujemy. Słyszymy się w poniedziałek. Proszę przede wszystkim odpocząć. Tak jest. Monika Gural. Wojtek Błoński, Ula Kaczyńska. I Marcin Wojciechowski. Do usłyszenia. everything I let Seems I dwell on what I don't have instead of what I do When it's weird that I wear lipstick and put a kiss on the back of my hand So I can see what my love looks like when I'm alone But how are you, granddad? Do you get lonely too, granddad? Cause right now I could use a call home I just wanna be free You see? Like a child rolling down a hill In a field of gold and green Where every burden that weighs on me Will fall away like a soft rain And fall into a stream In a field of gold and green I want to be rid of the nothingness Wait for me in the living room Do you still play the piano, granddad? Play me something, play me Clair de lune My goodness me Where did all the time go? When did I go from being a kid? My mum tucking me into bed To this grown-up granddad Is this as good as it gets? My other pillow's never touched It gathers dust and yet I'll pray to Jesus That the sinking feeling won't succeed And I'll have a zest for life Like when I was 18 You see? You see? Just wanna be free. I yeah. just wanna be free. Free of every single care. seems to be a while since we've absolutely spoken. There's not a day passes by when I don't think of you. You ask me if I ever get lonely. but you can feel lonely in a crowded room. Spoken like a true poet. Granddad is a songwriter, you see. We were both born little with big dreams. And he'd tell me stories. How back in his day he wrote, wrote and I he wrote, wrote till his hands, hands racked with pain. pain. And he said something to me and brought these tears to my eyes. He said, Who will hear? songs when I die. And I told him, Granddad, so long as God gives me life, I will practice your song and I will give it my best try, you see. Program pierwszy Polskiego Radio. Staram się myśleć, czy będzie dobrze, ale w głowie bez przerwy mam zimną wojnę Ile czasu jeszcze mam? Zanim nadejdzie ostatni moment, czy będę mógł wtedy być przy Tobie? I powoli, powoli uczę się, by kochać więcej Chcę oswoić te chwile, gdy zniknie wszystko, czym nie jestem Przecież wiem, nie ucieknę od tego, co i tak nadejdzie Co i tak nadejdzie i tak nadejdzie Ile czasu jeszcze mam żeby odwiedzić dzikie plaże zanim zagarną nas wielkie fale Ile czasu jeszcze mam żeby Ci w końcu to powiedzieć, że całe życie tkwiłem w błędzie I powoli, powoli czuję się coraz bezpieczniej I już wiem, że ma sens jedynie, kiedy przy mnie jesteś Mam ramiona szeroko otwarte na to, co nadejdzie Co i tak nadejdzie Co i tak nadejdzie Co i tak nadejdzie Co i tak Jedynka Polskie Radio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 Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na południowej obwodnicy Krakowa na a między węzłami Kraków-Wieliczka i Kraków-Bieżanów zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Rzeszowa. Natężenie ruchu niestety w tym miejscu jest na tyle duże, że od 425 km tej trasy korek ma około 5-6 km. A jedynka w okolicy Kutna w kierunku Katowic nadal jest całkowicie zablokowana po wypadku. To jest dokładnie 268 km tej trasy. Tam, przypomnijmy, samochód osobowy uderzył w radiowóz i w pomoc drogową, które zabezpieczały usuwanie skutków porannej kolizji w tym miejscu i niestety od kilku godzin a jedynka jest zamknięta w województwie łódzkim między węzłami Kutno-Wschód i Piątek. Dlatego trzeba jechać przez Kutno drogą kier, krajową nr 92. Można też jechać objazdem 91. Teraz S1, odcinek między węzłami Brzeszcze i Stara Wieść w pobliżu Dankowic. Tu wywrócił się na jezdnie samochód ciężarowy i niestety zablokowany jest ile wypas w kierunku Bielska, ile wypas w w kierunku Bierunia na 28. kilometrze. Cały czas mamy informację o blokadzie jednego pasa na A4 między Węzłami Udanim i Gościsław w pobliżu miejscowości Jarosław. To jest województwo dolnośląskie. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe. Zapalił się jeden z nich. Na 119. km nadal mamy zamknięty jeden pas w kierunku Wrocławia. Spowolnienia są na A4 na jezdni w kierunku Wrocławia, na wysokości kątów wrocławskich i kostomłotów, a także na wysokości Bielan. Dobre informacje na koniec ekspresowej trójki z zachodniopomorskiej. Tutaj między węzłami Kliniska Wielkie i Rzęśnica można przejechać już bez utrudnień na jezdni w kierunku Szczecina. Tam wcześniej zderzyły się cztery samochody osobowe.